To co, o czym sobie dzisiaj pogadamy? A nie wiem. Zakładam, że o hitboxach i frameach. No właśnie, co walisz? Ja mam nadal z tym problem, ale wydaje mi się, że jednak wolę framea. Wolę framey frame y są strasznie autystyczne. Właśnie, framey są autystyczne, ale doceniam ich determinizm. Bo widzisz, framey są zamknięte same w sobie, a hitboxy to tak a to zależne od tego, co robiłeś wcześniej, a to zależne od pozycji, a to od Na Framy są zawsze takie same. Ale framey są źródłem mind gameów i ogólnie takich tam jakichś nauk karw w Tekenie i tego typu rzeczy i kombosów. A jak to było ta Walny goryla? Wiesz co, masz rację. Tak było. Masz rację. Jednak wolę hitboxy. Ej, Jestem, zabierzesz go. Bo... Tak, tak, zabiorę ci hitboxy. Bo... Jak robią e, Nie wiem. Trzeba by zapytać jakichś sin playerów albo leo playerów. Oni będą wiedzieć. Ale nie, masz rację. Przejmuję hitboxy, bo hitboxy to jest taka esencja instynktu. To jest takie życie na krawędzi. To jest takie życie na wolności. Same. No. Hitboxy to jest to. A frame to, to nuda dla dzieciaków z Matwizu. Hitboxy i frame. Odcinek dziewiąty. Dziewiąty? Zbliżamy się do magicznego dziesiątego, po którym skończymy. Ja się nie zgadzam. Ja <głos> uważam, że dopiero zaczniemy po dziesiątym. No to będziesz mógł sobie nagrywać hitboxy, a ja sobie nagrywał framey. No skoro tak, to dobrze. Ja będę tylko korzystał na tej wymianie. W końcu dostaję lepszy tytuł. Jak tam tydzień ci minął? powoli, jakoś tak, wiesz, w pracy sporo. No. Ale za to ile miałem czasu, żeby farmić w Digimonach? No właśnie, tak zapisywałem sobie, że w tym odcinku pogadam o Ultra Desper Girls. To myślałem, że no, już będę w tym tygodniu. Bo pewnie skończę tą grę, bo już się wciągnąłem, a tutaj jakoś tak w drugiej połowie tygodnia szczególnie nie było czasu, ani sił na gierki. Przykra sprawa. No ale, no wiesz, skoro już zacząłem temat. No, to e, dawaj. Więc nagrałem no, w tą, tą gierkę dla... no nie dla dzieci, zdecydowanie. <śmiech> I tydzień temu wspominałem, że trafiłem na taki punkt, gdzie gra naprawdę mi się znudziła, znużyła już nie miałem ochoty, ale dosłownie przemogłem się, nie wiem, pół godziny, godzinę dalej i nagle znowu mnie bardzo wciągnęła. Bo ta hmm. nuda, ta monotonia się skończyła, gra zaserwowała mi po pierwsze bardzo dużo sekcji fabularnych, które są automatycznie ciekawsze od, <ścoughs> od rozgrywkowych. Aha. Po drugie w rozgrywce też było mniej standardu, a trochę bardziej jakichś nietypowych sytuacji kontekstowych wynikających z tego, jak się rozwinęła fabuła, jakie tam w danej momencie sceny odkrywaliśmy. Czy pojawił się jakiś nowy przeciwnik? Nie, przeciwnicy co chwila są nowi wprowadzani, tylko po prostu gra boi się wykorzystywać w ciekawy sposób. A okej, okay, bo tak jak ostatnio tłumaczyłeś, to miałem obraz gry, gdzie dosłownie jest jeden typ przeciwnik. Nie, nie, to jest ten problem. Już w tej chwili mam, nie wiem, pięć, sześć, chyba więcej różnych miszków? Tylko przez 90% czasu walczę z tymi podstawowymi słabymi. Aha. O no, to chodzi, okay. w tym jest problem. Natomiast w fabule pojawił się pewien bardzo kontrowersyjny wątek. I on cię tak rozbawił. On został przedstawiony w sposób typowy dla tej serii. Czyli w taki sposób bardzo dosłowny, taki jadący po prostu po bandzie bez trzymanki. Totalnie okay. nie uprzejmujący się niczym, żadnej świętości, żadnych tabu. Po prostu twórcy sobie coś wymyślili i z tym jadą, po prostu balansując na granicy tego ratingu M, który dostali. I, no I w ogóle dobrego smaku. Znaczy nie powiem, mnie się ogólnie bardzo podobało to, w jaki sposób to zrealizowali, ale być może nie jestem najlepszą osobą do oceniania tego, co jest okay. w granicy dobrego smaku, a co nie. To co zrobili, że tak Ci się podobało? Znaczy, no nie powiem o tym wątku, bo, no, nie chcę zdradzać fabuły, poza tym, no właśnie, no, tym się zasłania, że nie chcę zdradzać fabuły. No, Natomiast okay. właśnie przedstawili go w taki sposób, że, no jestem pewien, że wiele osób się zgorszy, zresztą czytając reakcje w internecie, no mogę to potwierdzić, poza tym, poza tym ale to było właśnie w takim bardzo doangażowanym stylu, że jest to przedstawione wszystko w totalnie bez, wiesz, bez właśnie żadnych jakichś ograniczeń, bez, bez słodzenia. Wszystko po prostu, co chcą przedstawić, to przedstawiają, jak, jak to chcą zrobić, zmuszając Cię do, do kontaktu z czymś, co może sprawić, że poczujesz się niekomfortowo, próbując Cię rozbawić na temat, na który być może większość ludzi nie czuje się komfortowo być rozbawiona i być może robi to z sukcesem. Okej, okay, to pozwól, że zapytam czy ten fragment, o którym mówisz, czy on był ważny fabularnie? Tak, bardzo. To było okay. kluczowe. Okej. Okay. I... Znaczy, no... No dałoby się go wyciąć zupełnie i fabuła jakby dalej by nie straciłaby wiele, że tak powiem. Ale to nie jest tak, że to jest jakiś wątek poboczny, że atak to sobie wsadzi dla zabawy, tylko to było coś związanego z konkretną postacią, która jak najbardziej była główną postacią w tej fabule. Jasne, jasne. Dałoby się ją wyciąć, ale no, nie jest tak, że ona była tam dodana na siłę. No i, no i tyle. Więc Dungeon, znowu chciałem zwrócić po prostu na to uwagę, że to jest to, co Dungeon robi najlepiej, czyli podejmowanie tych trudnych tematów tabu, robienie tego w sposób naprawdę bardzo niekonwencjonalny i, i nie, niespotykany. Mm -hmm. I jestem znowu wciągnięty, no natomiast tak jak mówiłem, wypadłem trochę z tej przejażdżki, więc zobaczymy, czy w końcu za tydzień skończę, czy, czy będę ten temat ciągnął jeszcze przez wiele odcinków. To tak z ciekawości, ile mniej więcej godzin przesiedziałeś przy tej grze teraz? Nie wiem, nie, nie liczę, nie mam, nie patrzę na tego timera, chyba z 10? Mm -hmm. Gra ma chyba z 15 czy 20... No, Okej, okay, to jeszcze sporo przed tobą. Znaczy, no niby tak, ale wiesz, myślałem, że na tym etapie jak już się wciągnę, to po prostu będę grał, grał, grał, aż przejdę. No i mm -hmm. okazało się, że życie tak nie działa. <laughs> Czy ja wiem, jak ja zdecydowałem, że kupiłem 3DS-a i pogram sobie w inne zupełnie gry, to nagle się okazało, że no, jak się gra w gry, to one wymagają poświęcania im uwagi. A jak się gra w takie Digimonki dwójkę, to można klikać jedną ręką, a drugą jeść, pisać, czytać. No to... To, to kwestia rozgrywki po prostu. No, przykro mi, że grasz w takie gry. Naprawdę, szczerze przykro. E tam, będę miał dziką satysfakcję, jak już zrobię sobie team wymarzonych Digimonów. Naprawdę przykro mi słyszeć to, co teraz mówisz. Ale nie rozumiesz, to będzie fajne. Nie, nie, nie rozumiesz. Ja rozumiem. <laughs> Bardzo dobrze. <laughs> Nie zgadzam się z tobą. Ja ze sobą też się nie zgadzam, także spoko. Nie będę poruszał tematu Digimonów ekstensywnie, dopóki nie skończę tej gry na Amen, pewnie za jakieś dwa miesiące. Mhm. Uh -huh. A jaki temat poruszysz? Ojej. E, dobra. Korzystając z tego, że minęły trzy tygodnie od premiera, e, udało mi się przejść Orwella. Także wszystkie, tak, także wszystkie epizody już wyszły, wszystkie pięć to jest pełna gra, od początku do końca zamknięte doświadczenie. No i poświęciłem tak naprawdę tylko jeden dzień, bo nie jest to bardzo długa gra żeby zapoznać się już ze wszystkim ciągiem przejść trzy epizody, które mi zostały jeden po drugim. No i co tu dużo mówić gra zdecydowanie zasługuje na to żeby ją kupić a deweloper zasłużył sobie na to, żeby wesprzeć go finansowo i podzielić się jakąś pozytywną recenzją. Bo muszę przyznać, że e, zresztą trochę też o tym rozmawialiśmy, ciężko jest robić dobre point and clicky e, Orwell oczywiście nie jest standardowym point and click'iem, ale bardzo fajnie ograniczyli sobie te konwencje. Świetnie im wyszedł ten minimalistyczny styl rozgrywki. a Całość jest bardzo solidnie napisana. I oferuje w późniejszych etapach gry kilka bardzo unikatowych, jak na gry wideo momentów. Postaram się nie spoilować, ale muszę powiedzieć tak. Kilka kluczowych informacji. Te pięć epizodów, tak, tworzy zamkniętą historię. Czyli od początku do końca będziemy się mniej więcej trzymać postaci, które spotkamy. Pojawią się nowe, pojawią się jakieś inne. Ale to się wszystko zamyka, to się wszystko rozwiązuje. Druga sprawa, ten motyw podejmowania decyzji, które wpływają na kształt rozgrywki, jest podtrzymany, więc aż do końca to, co robimy, może przebiec kilkoma ścieżkami. Pozwoliłem sobie też wejść na forum Steamowe i potwierdzić, że faktycznie różni ludzie mieli różniące się od siebie w znaczący sposób przejścia. Więc jest fajnie, ale muszę powiedzieć jedno. I to jest to, czym Orwell mnie urzekł najbardziej. I to jest duży spoiler, ale trudno, niech będzie. Pal, 6. To jest duży spoiler, bo otóż tak jak opowiadałem na początku sprzed, historii, sprzed dwóch odcinków, skąd się, o co chodzi w tym Orwellu, jesteśmy sobie tym pracownikiem rządowym. Mamy tego naszego nadzorcę, do którego trafiają tylko informacje, które mu przekażemy i pracujemy sobie z tym nadzorcą, przerzucamy mu informacje prywatne o różnych tych ludziach, których śledzimy, zbieramy ich podsłuchy z telefonów, z czatów, z maili, wszystko jest nasze i wszystko, co jest istotne, przerzucamy przez Orwella do naszego nadzorcy. I teraz w pewnym momencie gry, który wcale nie jest końcem. Następuje taki moment, kiedy Orwell zostaje schakowany i my, i tak jakby odwraca się nasza rola. W sensie nagle nasz nadzorca zostaje dodany jako osoba e, śledzona w Orwellu i mamy na żywo reakcję od tego NPCa, kiedy przerzucamy do Orwella wszystkie informacje na jego temat. Jakie jest jego prawdziwe imię i nazwisko, klik, gdzie mieszka, klik, jest żonaty, klik, żona oczekuje dziecka, klik. I z każdym kliknięciem mamy coraz bardziej zdenerwowane, coraz bardziej zdesperowane hasła, odpowiedzi od naszego współpracownika. Świetny moment, świetne odwrócenie sił, świetne zakręcenie kota ogonem, jak to... Taki system może się obrócić przeciwko swoim twórcom i muszę przyznać, że sama scena, sam, samo te kilka minut, kiedy mogłem jedną informację za drugą przerzucać, przerzucać, zasypać tego kolesia tak, żeby dać mu do zrozumienia, jak, w jak głębokie bagno się pogrążył, było mistrzowskie po prostu i bardzo się cieszę, że mogłem tego doświadczyć właśnie dzięki Orwellowi. To jest chyba dobry moment, żeby przypomnieć, że naszą polityką jest spoilowanie gier, jeśli uważamy, że wiedza o tym, że taki moment nastąpi, nie zepsuje wam gry, a sprawi, że być może, że was zaciekawi do jej uruchomienia. Hmm. No, ja po polecałem Orwella już wcześniej i mam nadzieję, że moje polecenie tej gry z początku odcinka zachęci wszystkich, którzy Wolą nie mieć sobie zaspojlerowany gier do ogrania go, zanim usiądą i przesłuchają resztę mojej, mojej opinii na ten temat. Ale mimo ja wszystko... Ja żadnych timestampów nie dam. No spoko. E, najwyżej ja wpiszę. Nie, zabrałem ci dostęp. Okej. Okay, so, to jak warłem. Dobrze. To, zostawię, to zostawię komentarz. Będzie komentarz pod postem i wszyscy będą wiedzieć. Hmm, hmm. Spoko. No. W każdym razie, oprócz tego, oprócz tej jednej sceny, jest jeszcze bardzo dużo ciekawych momentów w Orwellu. Ta jednak zapadła mi w pamięć najbardziej, no bo właśnie często są takie momenty w najróżniejszych grach, gdzie ktoś robił coś złego i w pewnym momencie no w końcu nadchodzi ta chwila, kiedy można się na nim zemścić w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, ale rzadko kiedy jest to scena tak bardzo interaktywna, kiedy to gracz dosłownie może pokazać NPC-owi, jak bardzo sobie nagrabił. Taka zemsta frajera trochę. Trochę tak, ale akurat w famule Orwella jest jeszcze parę małych niuansów, które mają spory wpływ na mhm. ogólny wydźwięk i kształt tej sceny. I żeby dowiedzieć się, jakie te niuanse, musicie zagrać. Tak jest. Steam co... at orwell.zone Zone, najlepsza domena. Oj jeny, nawet nie wiem, co tam można znaleźć. A coś jeszcze? Wiesz co, tak naprawdę to, pomijając fakty jednej świetnej sceny mhm. i tego, że cały Orwell jest bardzo solidny, to nie mam zbyt wielu przemyśleń. To jest zdecydowanie gra, o której fajniej się mówi, kiedy dyskutuje się już o konkretnych momentach fabularnych i konkretnych rozwiązaniach, a jednak nie chciałbym zaspoilerować całości od początku do końca. Znaczy, no ja i tak w nią nie grałem, więc no, dyskusja, czyli ty byś mówił, a ja bym mówił, aha. W każdym razie, nie, no wiesz. To, co mi się naprawdę bardzo podobało od początku do końca w Orwellu, to jest właśnie to doskonałe wykorzystanie minimalistycznej konwencji. No bo rozmawialiśmy ostatnio o tym, jak robi się zagadki w takich grach, jak to jest trudne, albo może jak jest łatwe. W tym wypadku, no, oni zaprezentowali podejście takie, że, że tutaj nie ma zagadek jako takich. Tutaj są po prostu decyzje, które musisz podjąć i to jest kwestia no, twojego intelektu, czy doszukasz się tej bardziej prawdopodobnie prawdziwej opcji, czy też to olejesz, albo będziesz celowo przesyłał nieprawdziwe informacje. Kto wie, no to jest też taka opcja i to też ma wpływ na zakończenie. I to jest właśnie fajne, no bo de facto nie jest to zagadka, jest to bardziej problem który należy rozwiązać zgodnie z własnym sumieniem albo, albo niezgodnie z nim. Też masz taką opcję. No, także Orwell polecam. Dopiero zaczęliśmy podcast a już zbliżamy się do końca naszej sekcji growej. Chyba szykuje nam się rekordowo krótki odcinek. Więc jeszcze eee. go lekko zapełnię opowiadając wam o grze Rocksmith, która nie jest grą z 2014 roku, edycja. E, Aha, czyli ta nowsza. Tak. Mhm. No i tak się składa, że lubię grać na gitarze, próbowałem 100 lat, 100 razy się uczyć, kursy z ludźmi, z internetu, wszelakie, za każdym razem mi się nudziło, zanim dochodziłem do jakichkolwiek sensownych umiejętności. No i dla ludzi takich jak ja jest Rocksmith, czyli gra, która trochę bazując na popularności serii Guitar Hero chciała pokazać, że a co gdyby tak nauczyć się grać na prawdziwej gitarze? No, i. W... No, tak, jak, tak jak się słyszało często, kiedy Guitar Hero i Rock Band były u szczytu popularności. Także, o, gdybyście poświęcali tyle czasu na prawdziwą gitarę, ile na tą grę, to byście wszystko umieli. Co Oczywiście. ciekawe, znam jeden zespół, który naprawdę tak działa, że była ekipa ludzi, którzy lubili sobie grać na gitar hero i nagle postanowili, że zaczniemy grać na prawdziwych instrumentach. Więc są znane przypadki. Czy ten zespół wydał już jakąś płytę albo gdzieś koncertuje, tak żebyś go mógł od razu zareklamować? Nie zamierzam go reklamować. Ojej. No dobra. To jak tam twoje wrażenia z Smithem, Bo ja akurat wyobraź sobie, też miałem kilka podejść do gitary i też nie mogłem się przebić. Ani, ani, utrzymać jakoś tego zapału, ani zacięcia w praktyce. Mogłem się nauczyć jednego, dwóch utworów, może nawet trzech, ale jakoś nigdy tak kompleksowo zrozumieć, o co chodzi z tym graniem na gitarze. Aż nie przyszedł Rocksmith i wtedy nie mogłem, i wtedy się nie zapaliłem bardziej do grania w grę, niż grania na instrumencie. nawet u mnie jeszcze, jeszcze gorzej było przed Rocksmithem, bo ja nawet tych kilku utworów się nie nauczyłem. Tylko uczyłem się jedną melodyjkę, i stwierdzam, że o, skoro już umiem ją zagrać tak powoli, także że mylę się tylko raz na, na jedno jakby zagranie, a nie pięć razy, o to już jest spoko, to już nie chce mi się dalej ćwiczyć. Oj. Jestem tym typem człowieka. No, okej, okay. ja też to trochę znam. No, natomiast, no właśnie, więc Rocksmith. Zanim przejdę do gry, bo ten wstęp jest zdecydowanie za krótki, to powiem, Aha, że ja Rocksmith'a mam już od dłuższego czasu, od co najmniej roku. Natomiast tak się składa, że ja nie posiadam gitary elektrycznej. Mam gitarę elektroakustyczną, czyli gitarę akustyczną, która ma wbudowane jakieś tam urządzonko, które przetwarza te y, strony i można je wzmocnić i podłączyć do wzmacniacza, czy właśnie do komputera przy pomocy kabla Rocksmith'owego. No, prawdopodobnie tylko, jest to nazwane przetwornikiem. Jest taka szansa. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no. przy czym no, problem jest taki, że gitary elektroakustyczne, jak się pewnie domyślasz, ich sygnał jest przez komputer wykrywany no inaczej niż gitary elektrycznej. A Rocksmith nie posiada jakiegoś specjalnego ustawienia dla graczy grających na gitarze elektroakustycznej, więc no grając niektóre utwory miałem problemy, że o tego dźwięku na przykład komputer mi w ogóle nie chciał załapać. Albo, nie wiem, znaczy no to tak, to był właśnie ten główny problem. Albo, że jakieś techniki, które na gitarze elektrycznej bardzo mocno słychać, jakieś hamerony, pulowy tego typu rzeczy, no na gitarze takiej z grubszymi, nie nylonowymi, tylko metalowymi strunami, no, no nie. Więc mhm. to był ten problem, więc mimo, że próbowałem wielokrotnie się przemóc, to jednak w pewnym momencie to, że system ewidentnie moich dźwięków nie wykrywał, tak jakbym tego chciał, sprawił, że mi się odechciał. Tak z czystej ciekawości, bo myślę, że możemy uchylić naszym słuchaczom rąbka tajemnicy, że gitara elektryczna, której używasz do Rocksmith'a jest moją gitarą elektryczną, którą ci pożyczyłem. Exposed, BTFO. No niestety. Nie. Tak z ciekawości, to powiedz mi, jak Rocksmith z, twoim, z twoich wrażeń w Współpracuję z tą gitarą, bo to, co ci użyczyłem, to jest naprawdę bardzo budżetowy sprzęt, i zastanawiam się, czy nie zauważyłeś z nią jakichś problemów. Dużo lepiej niż z moją gitarą elektroakustyczną, to na pewno. Ewidentnie, bo mówię, na tej gitarze elektroakustycznej były dźwięki, których autentycznie nie byłem w stanie zmusić gry do wykrycia. Albo musiałem dosłownie kombinować tak, na przykład, że gra każe mi zagrać tam, powiedzmy, dźwięk z czwartego progu jedną struną? a mi go wykrywa, jeśli na piątym go przytrzymam. Oh, wow. I na tej Twojej gitarze nadal mi się zdarzało, że jeśli na nastroiłem gitarę teoretycznie zadowalając grę, to nie chciało mi właśnie wykryć, jeśli na przykład chwytałem na środku progu, tylko musiałem z przycisnąć tak na dole tego progu i tylko wtedy mi ten dźwięk wykrywało. Ale mogłem sobie yeah. wtedy po prostu wejść do tych ustawieni jednak przestroić trochę gitarę minimalnie tam w jedną czy drugą stronę i wtedy mi lepiej łapało więc o, przy odrobinie dobrej woli i samozaparcia dało się. Natomiast Roxmith ewidentnie nie był w stanie jednocześnie jakby łapać dźwięków z dwóch. Z niektórych stron jakby pokrywały się. Czyli jak masz na przykład strojenie to nie mogłem zrobić tak, że zagrałem po, prostu po kolei wszystkie struny i Rocksmith mi wykrył, że na fakt się wszystkie są nastrojone, tylko ewidentnie dopóki jeszcze brzmiała tam, nie wiem, trzecia struna, to stwierdzał, że szósta... Jak próbowałem zagrać wtedy szóstą, to stwierdzał, że ja cały czas gram tą trzecią. Więc musiałem wyciszyć uh -huh. wszystkie struny i uderzyć znowu dolną, żeby gdypraw wtedy mi wykrył, że o, teraz faktycznie wykrył, że gram ten dźwięk. Natomiast okay. nie, nie wiem, czy na czy na lepszej gitarze faktycznie wykrywa każdą strunę oddzielnie, czy po prostu się nie da. Jest to ograniczenie sprzętowe. Okej, okay, no bo pamiętam podobne problemy do tych, które opisałeś z Rocksmith'a pierwszej wersji 2014, to jest ta druga. Ale to one się I... różnią tylko zestawem piosenek i tam gier, no. ewentualnie filmików, a nie samą technologią, z tego co wiem. No właśnie zastanawiałem się, czy, czy były jakieś zmiany w technologii, czy nie. No jeśli to nie ma, jeśli nie ma różnic w tej kwestii, to, to spoko, możemy przejść dalej. E, powiem jeszcze, że miałem kiedyś okazję poszczyć od innego kolegi dużo lepszą gitarę i z nią nie pamiętam takich problemów. Więc możliwe, że jednak kupienie nieco mniej budżetowej gitary sprawi, że będzie to trochę wygodniejsze narzędzie, no natomiast da się. jakby Najtańsza gitara elektryczna będzie lepsza jednak niż takie zamienniki, jakieś wynalazki jak elektroakustyczna i oprócz tego no i sprawdzi się, może sprawić trochę problemów, ale jeśli chcemy jeśli nam zależy, to, to da się z tym walczyć no spoko, no to powiedz na czym się skupiłeś, jakie kawałki sobie grindujesz wiesz co, niestety Rocksmith zapamiętał mi te wszystkie utwory, ile w nich już wygrindowałem na tej gitarze elektroakustycznej a ja gitary żadnej nie ruszałem chyba z rok, półtora, więc jak teraz wróciłem i próbowałem niektóre z tych kawałków zagrać już na tym poziomie trudności, które udało mi się wygrindować, to było ciężko. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, Rocksmith ma dynamiczne ustawienia poziomu trudności, które polegają na tym, że każdy, każdy fragment piosenki ma oddzielne ustawienie trudności i Rocksmith wykrywa to, jak sobie radzimy z danym kawałkiem i jak widzi na przykład, że dany fragment utworu rozgrywamy już bardzo dobrze, ale kolejny, na przykład, nie wiem, jakąś solówkę już trochę gorzej, albo na przykład lepiej radzimy sobie z pojedynczymi nutami, a gorzej z chwytami, to wtedy będzie nam właśnie tak przygotowywał te fragmenty, że o, to spróbuj zagrać jeszcze lepszą solówkę, w której jakby więcej dźwięków odgrywasz, no bo na tym jakby polegają poziomy trudności, że nie musimy odgrywać wszystkich dźwięków, albo że odgrywamy jakieś uproszczone. A no. potem właśnie a skoro z tymi chwytami sobie nie radzisz, no to, to nie musisz, to dalej próbuj tam spokojnie w swoim tempie się ich nauczyć. No tak, ja od siebie dodam, że to, to jest ogólnie bardzo ciekawe i moim zdaniem dobre rozwiązanie w tego typu grze, szczególnie biorąc pod uwagę no, cel, jaki można sobie stawiać, mhm. ale prowadzi to też do pewnych pułapek, bo czasami możemy się na tyle dobrze oswoić z graniem utworu na powiedzmy takim mediumie albo czymś w okolicach średniego poziomu trudności, że będziemy się dobrze bawić, a tu nagle gra w połowie utworu stwierdza, super, przeskakujemy na wyższe obroty i już nic się nie udaje zagrać. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Hmm. Poza tym w każdym momencie możemy sobie zapauzować i stwierdzić, że o, chcemy teraz daną sobie, dany fragment utworu, ten który teraz gramy, albo inny dowolny, możemy zacząć go powtarzać, i wtedy już wybieramy, czy może chcemy go na przykład lekko spowolnić, żeby na spokojnie zobaczyć, jakie nutki on po kolei zagrać i w jakim tempie możemy sobie wybrać, na jakim poziomie trudności, że możemy na przykład najpierw zacząć go powtarzać na trochę niższym, a dopiero potem podwyższyć. Więc RockSmith generalnie jest fantastycznym narzędziem do nauki gitary. Po prostu ma Oj. wszystko, co? Nie zgadzasz się? Nie, ja nie śmiem się nie zgodzić, po prostu spotkałem się pod tym względem z konfliktującymi opiniami i myślę, że jest taka wyraźna linia podziału, która przebiega między dwoma konkretnymi grupami i to są ludzie, którzy grają dobrze albo bardzo dobrze na gitarach i ludzie, którzy nie grają dobrze albo bardzo dobrze na gitarach. I wiesz, chodzi mi o to, że na logikę, Zgadzam się. I zresztą to, to jest też moja opinia, że Rocksmith jest świetny jako narzędzie do nauki na gry na gitarze. Natomiast kiedy rozmawiałem o tym z osobami bardziej doświadczonymi właśnie w grze na gitarze, to spotkałem się z opinią, że Rocksmith może uczyć błędnych nawyków, ponieważ nawet na wysokich poziomach trudności jest zbyt pobłażliwy. To prawda. To powiem o co chodzi na przykład. Gra generalnie w ogóle nie każe nas za to, że gramy dodatkowe dźwięki. Po prostu nie przejmuje się nimi. Ona tylko i wyłącznie szuka tego, czy dźwięk, którego ona chce, żebyśmy zagrali, czy zagraliśmy. Poza tym nie do końca jest w stanie rozróżnić, czy dany dźwięk dopiero zaczynamy grać, czy on już rozbrzmiewa. Więc może być mhm. tak, że na przykład jeśli jest seria dźwięków na jednej strunie, to możliwe, że po prostu wystarczy, że raz uderzymy i pozwolimy, żeby ten dźwięk pobrzmiewał i gra i tak nam go zaliczy. Więc ewidentnie miałem takie sytuacje, że próbowałem właśnie nauczyć się grać jakiegoś fragmentu utworu i czułem, że kompletnie go jeszcze nie, nie kumam, że mam bardzo złe tempo, że nuty gram totalnie i nie w rytm, że niektóre w ogóle pominąłem, a inne dodałem niepotrzebnie. A potem nagle patrzę, a o, tutaj gra twierdzi, że zagrałem już ten fragment perfekcyjny. Więc okay, yeah. tak, nie, nie jest to idealne narzędzie w tym sensie, ale jakby trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Że no właśnie trzeba nie... to, że Trzeba po prostu mieć z tyłu głowy tą świadomość, zresztą dla mnie to jest oczywiste, tak jak mówię, no ja słyszałem, że to co ja gram to nie jest to co, czego oczekuje ode mnie gra, to nie jest to jak ten utwór tak naprawdę brzmi, więc dla mnie to, że gra mi powiedziała, że jest 100% dla mnie tylko było oczywiste, że nie no to nie jest 100%, po prostu ten program nie jest w stanie tego lepiej wygryć, wykryć, ale to jest ok, bo i tak mi pokazuje te nutki i to mi w tym momencie i puszcza mi wiesz tą muzykę w tle, i to mi w tym momencie wystarczy. Mogę sobie po prostu ten powtarzać do skutku ten fragment utworu i samemu oceniać, czy jestem już z niego zadowolony, czy nie. Co tak, bo nie zatem... różni się w sumie niczym hmm. od tego, jak się uczy gryć na gitarze bez Rocksmitha. No, po prostu <śmiech> grasz, aż stwierdzisz, że już brzmi dobrze. A w tym przypadku masz więcej narzędzi, które ci sugerują, co jeszcze można poprawić albo czy jakby wiesz, oprócz własnego ucha masz coś jeszcze dodatkowego. Pewnie. Zresztą ja też jestem stanie, że to, to jest bardzo dobre narzędzie, tylko nie zapominajmy też o tym, że oprócz tego, że dobrze jest i raczej do tego zmierzamy, ucząc się gry na instrumencie, żeby umieć grać utwory, to Rocksmith jest jeszcze świetny w tym, żeby nauczyć w zasadzie wszystkich podstawowych konceptów gry na gitarze, w tym sensie, że nie tylko uczycie sekwencji chwytów, ale też w ogóle łapania tych chwytów. Mm -hmm. Trafiania w pojedyncze struny, albo w dwie struny tylko. Skakania palcami po gryfie. To są też to są umiejętności, które oddzielnie od grania całych utworów też warto jest wypracować i no, zręczność zawsze się przydaje. Miałem do tego A... przejść, bo no... No właśnie, no, pewnie też chciałeś to powiedzieć, Rocksmith rozwiązuje to w ten sposób, że te jakby nudniejsze czynności, których nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek tak sobie po prostu dla zabawy ćwiczył siedząc na, na łóżku albo czy na krześle i nie znudziłoby mi się po szybciej niż w pięciu minutach, to Rocksmith zrobił z nich gry, w których na przykład musimy uderzać w strunę po prostu, żeby robić dźwięk. Gra na podstawie tego, jak głośno, jak głośny dźwięk wydajemy, będzie przesuwać postać w górę albo w dół, tak jakby po amplitudzie dźwięku i w ten sposób kontrolujemy postać i próbujemy unikać przeszkód. Albo gra, w której musimy na czas uderzać konkretne nuty, żeby tam, nie wiem, pokonywać przeciwników, którzy biegną po tych strunach. Kaczuszki, kaczuszki. Akurat to był salon, ten westernowy. Tak. To gdzie... może zmienili w stosunku do jednego. Nie, to było gdzie tylko uderzasz struny. A kaczuszki Aha. były, kiedy musiałeś uderzać i konkretną strunę, i konkretny próg. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kaczuszki mi najbardziej zapadły tak, w pamięć. po prostu jest masa takich gier. Gra, w której lecimy w kosmosie, statkiem kosmicznym i musimy uderzać konkretne chwyty, żeby, które wyświetlają się na naszych przeciwnikach, żeby ich pokonać. Nice. I najpierw wyświetla się sama nazwa chwytu, a dopiero potem wyświetla się to, jak mamy go złapać. Więc gra w ten sposób promuje to, żebyśmy zapamiętywali same nazwy. I takich narzędzi jest masa. Poza tym, tak jak mówiłem, są też wideotutoriale pokazujące takie podstawowe rzeczy, jak, jak złapać gitarę, jak tam tymi palcami przycisnąć, jak dokładnie machać, czy jak trzymać kostkę, jak nie umachać. Takie najbardziej podstawowe rzeczy. Jest to po prostu narzędzie kompletne. Mhm. Nie, jak... Czy jest gdzieś. No? Mhm. Czy jest gdzieś wideotutorial, dla co robić, jak ma się ręce z drewna? Nie, to trzeba po prostu grać. Ojej. W każdym razie, no jedyne czego nie ma, to drugiej osoby, która by Ci powiedziała faktycznie, ej, ten ten ten utwór brzmi źle, musisz to poprawić. Mhm. No bo no, no nie da się. Więc maszyna zaprogramowana może tylko do pewnego stopnia wykryć to, czy nasze dźwięki, czy dźwięki, które gramy, są wystarczająco dobre, czy nie. Ale to jest okej, okay, bo, no, tak jak mówię, Rocksmith jest najlepszym narzędziem do, na, do samonauki. A mhm. jak mamy, jesteśmy na tyle, jakby, zadedykowani, albo mamy na tyle, jakby, dostępność do ludzi, którzy chcą nam pomóc w nauce, no to wiadomo, że będą lepsi. No chyba, że na przykład nie lubimy się uczyć z kimś, bo się frustrujemy, albo nie umiemy słuchać, albo cokolwiek, no to wtedy, wtedy Roksmith też będzie lepszy. Albo no na tak. przykład, jeśli chcemy to Ola Boga połączyć i w domu w swoim wolnym czasie trenować przy pomocy tego narzędzia, a dopiero potem yy, na lekcjach yy, się uczyć już z jakby tego, czego Rocksmith nam nie może dać. Mhm. Mówisz narzędzie i w sumie chyba ja też pod, powtarzałem ten termin, ale przypomnij mi, czy Rocksmith ma jakiś zorganizowany tryb dla pojedynczego gracza, jakąś kampanię, czy coś w tym stylu? Nie. Ale mhm. gra ma... Będzie nas... Mamy tego jakby znowu te e, komunikaty, które będą nas nakierowywać. Jak gramy o utwór, to wyskakują nam trzy propozycje, co moglibyśmy poćwiczyć. Na przykład o, chcesz zagrać ten utwór, ale miałeś problem tam na przykład z chwytami. To może chcesz obejrzeć lekcję o chwytach. A może chcesz zagrać w grę, która... E, która właśnie uczy, jak zapamiętować te chwyty. A może chcesz powtórzyć ten fragment utworu, który ewidentnie grasz na przykład na niższym poziomie niż pozostałe i gdybyś go jeszcze wyćwiczył, to wtedy mógłbyś już cały utwór grać na wyższym poziomie. I jeszcze hmm. tylko wspomnę, że generalnie poziom utworu można sobie wybierać, tylko no ja mam zaznaczone cały czas to jakby dynamiczny poziom trudności, który mi wykrywa to, jak dobrze sobie radzę i adaptuję go i szczerze mówiąc trochę boję się go wyłączyć i dlatego w tym momencie nie zmniejszyłem sobie tego poziomu trudności po powrocie, tylko po prostu męczę się z tymi trudnymi utworami i tylko tego, e, na, tego powtarzania fragmentów używam do przyćwiczenia ich trudniejszych i liczę, że w ten sposób uda mi się wrócić do tego samego poziomu, na którym skończyłem z moją przygodę z poprzednią gitarą. Mhm. Będ, I jeszcze, będąc, no. szczerym to, będąc szczerym, to ja właśnie jestem też zdania, że ten system dynamicznego poziomu trudności jest w Rocksmithie dobry. Dobrze zaimplementowany i nie bardzo widzę sens, żeby go wyłączać. Znaczy no, Oczywiście są, tak są do tego przypadki. Kiedy wracasz po długiej Ale. przerwie. Mm -hmm, I wtedy mm -hmm. trochę wypadłeś z tego rytmu, wypadłeś z tej jakby z wózka i co teraz? Czy sam sobie najpierw obniżasz poziom trudności, a potem znowu uruchamiasz ten dynamiczny? Czy właśnie męczysz się tak jak ja? Czy... Potem już w ogóle stwierdzasz, że teraz będę sobie ręcznie ustalał poziom trudności. No ja się boję takich decyzji odważnych. No, no to tak, że, decyzji jest trudne. Że nie będę po prostu nic ruszał, bo zepsuję. No tak. To Natomiast... bardzo zdrowe podejście. Śmiejesz. Natomiast... Trochę. Chcę tylko powiedzieć, że do czego z tym... Do jednej rzeczy z tym wszystkim zmierzam. Że porozmawialiśmy o w sumie ja rozmawiałem, o tym jak tryby singlowe w grach przeznaczonych na multi są projektowane tak, żeby z jednej strony być zabawą samą w sobie, a z drugiej strony przygotowywały nas do tego trybu multi. I powiedziałbym, mhm. że to jest to samo. Że Rocksmith jest jak najbardziej... Można, myślę, że można nie mieć w ogóle żadnego zapału do gitary, nie chcieć się na niej uczyć, nie zamierzać nigdy grać w żadnym zespole, nic takiego, a i tak dobrze się bawić z Rocksmithem. On jest po prostu zaprojektowany tak, żeby być fajną grą rytmiczną. Która po prostu ma bardzo nieszczegółowy, tylko skomplikowany kontroler. O. No tak. To można to spokojnie tak traktować. I, tylko, I tak samo można grać w gry na przykład z RTS-y wyłącznie dla kampanii i przy okazji zdobyć tą wiedzę, którą możesz sobie potem wykorzystać w multi, jeśli chcesz. I tak samo grając w Rocksmith'a można zdobyć tą wiedzę, którą potem można wykorzystać do już tej właściwej nauki gry na gitarze, czy z instruktorem, czy z jakimiś poważniejszymi narzędziami, czy cokolwiek. Czy po prostu doskonalić te utwory do pożygania już, czy z narzędziem, czy bez. Bo no, z tych ścieżek trzeba obrać w pewnym momencie. No też I... nie zapominajmy, że do Rocksmith'a jest bardzo dużo DLC-ków, jak tradycja już jest ustanowiona dla tego typu gry. O, o, stary. Jak przyglądałem no. ostatnio tą listę, to było tyle utworów, że Myślę, że prędzej czy później nadejdzie taki moment, że wydam drugie tyle, ile wydałem na samą grę, na te DLC-ki. No, to troszkę, prawdopodobnie. To są bo u jego... To Ta. są pierwsi dwaj artyci, którzy mi przyszli do głowy, ale było ich kilku, którzy po prostu mieli po kilka utworów, które jestem gotów łapać, chwytać garściami. Pewnie. Zresztą mnie prawdopodobnie też to czeka. Wiesz, skoro omówiliśmy już tego Rocksmith'a, to ja od siebie dodam, że tak poruszaliśmy dawno temu ten temat sound Voltexa i kontrolerów rytmicznych, i gier rytmicznych w ogóle. Czekaj jeszcze chwilę, bo jeszcze coś chciałem powiedzieć na temat roksy. A Aha. Jedna rzecz jeszcze, że szczerze mówiąc, tak tak opisuję to, jak on jest dobrze zaprojektowany, jakie ma fajne narzędzia, jakie to jest wygodne i tak dalej. Natomiast muszę jednak przyznać, że trochę ciężko mi przyznać, jak łatwo, jak... Łatwo jest grze sprawić, że to, że dodaje mi jakieś tam komunikaty i ten element interakcji z programem komputerowym i jakichś tam napisów dobra robota, 100% świetnie sobie dałeś radę, żeby chciało mi się faktycznie wykonywać te ćwiczenia, których bez tego nigdy bym nie ruszył, tylko by mi się znudziło po pięciu minutach. To jak gamifikacja jest skuteczna, jest... Oh. jest nieprzyjemne. Uuu, powiedziałeś to. <śmów> Powiedział to. Czemu to powiedziałeś? Bo Poncją. tym jest Rocksmith. Rocksmith jest gamifikacją nauki no, gry na gitarze. Tylko pretensjonalni uniwersyteccy, akademicy, którzy na siłę potrzebują jakiegoś tematu, żeby uzasadnić swoją bytność na uniwersytecie, używają terminów typu gamifikacja. Dobrze wiesz, że to nie jest prawda. Niestety. Ale chciałbym, żeby to było tak proste. To teraz powiedz mi o San Voltexie, jak już ci zniszczyłem no duszę. Nie no, żeby się jeszcze nikt nie poczuł jakoś bardzo dotknięty, to ja po prostu mam trochę awersję do wymyślania nowych terminów na rzeczy, na mechanizmy, które są dobrze znane, tylko po prostu ktoś stwierdził, że najwyższy czas je opisać, bo nikt tego jeszcze w środowisku akademickim nie robi. Mnie to bawi i bardzo lubię to embraceować. Na przykład, właśnie, nagrywam już 9 odcinków, a ja jeszcze ani razu nie użyłem słowa core gameplay loop. No, co ze mnie za krytyk growy. No to jaki jest ten rdzeniowy pętel rozgrywkowy dla Rocksmith'a na przykład? Przeanalizuj to. No więc idziesz do... Grasz utwór, a potem wchodzisz do jednej z proponowanych funkcji innych gry, a potem znowu grasz utwór, ten albo inny i to jest już rd rdzenna pętla rozgrywki. Okej, okay, okej. Okay. Jest to jesteś usatysfakcjonowany? Tak. Chcę, chcę, chcę tylko powiedzieć, że core gameplay loop w Rocksmith'ie jest fan. To była recenzja gry. Super, cieszę się. Teraz porozmawiamy o jej z... fabule i alstyticsach. A, czy, czy możesz mi powiedzieć tak w skali od 0 do 10, jak miodna jest ta gra? <laughs> Dobra, zobaczam z tematu na temat, Sand Vortex. Dobra, niech będzie. No właśnie. Mam ten problem, że zapoznałem się trochę lepiej z Sound Voltexem. podkreślam nadal niezbyt, bo nadal nie mam tego kontrolera, ale korzystając z darmowych programów, które emulują ten typ rozgrywki na PC, przejrzałem dostępne utwory i mapy do nich i niestety stwierdziłem, że mam problem, który często się pojawia, kiedy mam kontakt z grą rytmiczną, szczególnie taką niszową. Mianowicie są trzy rodzaje utworów de facto w tego typu grach. Są utwory, które są zbyt proste, żeby były fajne. Są utwory, które są trudne po to, żeby były trudne. I są utwory, w których czynności gracza są rozplanowane tak, żeby idealnie wpisywały się w rytm utworu, co często czyni je średnio trudnymi albo łatwymi. Myślałem, że powiesz Opening i anime, Techniawa i Nightcore. Nie, ale pewnie masz rację. W każdym razie okazuje się, że w Sound Voltexie, przynajmniej w tym darmowym K-Shoot Money, jest zatrzęsienie utworów, ale one są wszystkie robione na zasadzie utwór ma jeden poziom trudności i jest to 150 tysięcy komend na minutę. Dla mnie taki utwór jest po prostu nudny. Jest po prostu nudny i nieciekawy, bo wolę czuć, że moje akcje zgrywają się z rytmem utworu idealnie, raczej niż, że robię cztery razy więcej niż powinienem, tylko po to, żeby sobie wkleić na grupę facebookową, że umiem to zrobić. Teraz tak myślisz, ale pograsz tą grę trochę już nauczysz się dobrze grać te spokojniejsze utwory, znudzą ci się i będziesz pożądał takich szybszych. A przynajmniej ja tak miałem w osób. Wiesz co, możesz mieć rację, natomiast moja przygoda z DDR-ką była bardzo długa i pomimo tego, że nauczyłem się skakać na wyższych poziomach trudności, to zawsze trzymałem się tego harda, Raczej niż jakiegoś Insane, Maxa, czy jakkolwiek on by się nazywał, bo po prostu miałem dużo więcej Frajdy z tego, że ruszałem się w rytm, versus y, zdobywałem high scory, czy tam przechodziłem najtrudniejsze kawałki. Wow, ja nigdy ciekawe. żadnej, tak, ja nigdy w ogóle nie ruszyłem żadnej tam Crazy Insanity Mix, cokolwiek, no bo to naprawdę nie jest dla mnie fan. Nawet jeśli wiem, że mógłbym przechodzić te utwory, może nie z łatwością, ale byłem na tym poziomie, żebym to ogarnął. No to osu, na szczęście byłoby dla Ciebie bardziej wyrozumiałe, bo jednak zazwyczaj twórcy mapek silą się na stworzenie kilku poziomów trudności. Mhm. Mm no mój plan na interakcję dalszą z Sound Voltexem jest taki, że uderzę wprost do społeczności gry i zapytam, czy są jakieś paczki utworów, albo w ogóle utwory, które polecają jako spełniające te moje wymagania, ale tak naprawdę zmierzałem do czegoś zupełnie innego i do dużo krótszej historii, bo jak zacząłeś mówić o tej gitarze, jak zaczął się temat Rock Smith'a i jak ten temat zaczął wracać w naszych prywatnych rozmowach, to coraz bardziej zacząłem dochodzić do wniosku, że chyba najlepiej będzie, jak poczekam aż zadowolisz się Rock Smithem i oddasz mi gitarę, i wtedy zamiast kupować kolejny kontroler, to zainstaluję na nowo Rock Smith'a i spróbuję przysiąść na dłużej. Eee pójść się na łatwiznę. Mhm. Oczywiście. Sprowadzanie kontrolerów z Hongkongu za parę stów jest dużo lepszą opcją. No bo to takie poddanie się? No bo granie w grę rytmiczną dla gry rytmicznej jest nerdowskie i piękne, jest wrażeniem pasji. A tutaj grasz na gitarze, gdzie zawsze możesz po prostu stwierdzić, że a ja w sumie zdodziły mi się gierki i teraz będę muzykiem. No a co jeśli chcę to zrobić? Co, co jeśli to jest mój cel w życiu? To wtedy stwierdzasz, że gry są dla dzieci i że wyrosłeś z nich. I to jest takie... Co z... No... Co z ciebie za nerd? No a jakby moim celem w życiu było granie w gry i udawanie, że jest to czynność warta dużo więcej niż jest w rzeczywistości. Proszę nie mówić takich rzeczy na, na, na ten w trakcie nagrywania. No... To. To ja tym optymistycznym akcentem zakończę temat Sound Voltexa i gierek rytmicznych, ale swoją drogą to chyba dzisiaj jeszcze przysiądę i trochę poklikam. No, no, no, no, to poklikaj. Po, po e, no. no. Kurde, są zlany po tym. BUM BUM BUM! HITBOXY I FRAMEY! NEWSY! NEWSY! NEWSY! Witamy w podcaście starzających się ludzi Spremy. muszących wykrzyczeć coś do takich rzeczy! Lecimy z newsami! Świat gier wideo jest fascynujący. Co chwila coś się dzieje. Na przykład gry wychodzą z opóźnieniem. O nie! Jaka gra wyjdzie z opóźnieniem? Persona 5. Nie. Ale to dobry news. Tak? Ponieważ Persona tradycyjnie wychodziła... Zachodni wydawca tej gry upierał się, że będzie grę wydawać wyłącznie w wersji z angielskimi i napisami, i nagraniami głosowymi. Mhm. A jest wielu ludzi, do których być może się zaliczam, którzy uważają, że zachodnie dubbingi japońskich kier, kreskówek i tak dalej bardzo często są fatalne. Ponieważ te dialogi są zazwyczaj pisane z myślą właśnie o, o japońskich aktorach głosowych, o ich stylu, umiejętności, różnorodności. I w Ameryce takich brakuje i próba stworzenia tego często jest bardzo niezręczna i słaba. Wiesz co, to w sumie fajnie, że poruszasz ten temat, bo mam na niego co nieco do powiedzenia. Bo widzisz, to jest bardzo złożony problem. Pozwól, że dokończę newsa. Nie, ja chcę dobrze, mówić, dobrze. Dobrze. dobrze, bo widzisz, to jest problem tego, że jak wiemy są niewłaściwie traktowani aktorzy głosowi na zachodzie, nie ma czegoś takiego, albo może nie jest na wystarczająco wysokim piedestale stawiany aktor głosowy, żeby ludzie faktycznie podejmowali się takiego aktorstwa jako wyboru kariery. Co skutkuje mniejszym profesjonalizmem, a przy tym sam fakt tego, że trzeba podejmować się tłumaczeń jest bardzo obciążający, bo zazwyczaj takie tłumaczenia również nie są właściwie dofinansowane i prowadzone przez właściwe osoby, które się na tym faktycznie znają i potrafią przenieść te niuanse językowe na zachód I No i w ten sposób... Tak, oczywiście. I w ten sposób mamy materiał, który nie tylko jest niedostosowany do grupy odbiorczej, ale też niewierny swojemu źródłowemu materiałowi albo może hiperwierny, przez co brzmi sztampowo i szczerze mówiąc słabo. Jedyną metodą jest nauczenie się języka japońskiego. Ale mhm. mi się nie chce. Znaczy Kurde. trochę mi się już chce, bo... Życie dało mi wystarczająco dużo okazji, kiedy pomyślałem sobie, że no w sumie powinienem, że no jednak ten kraj oferuje tyle nietypowej kultury, którą właśnie, jak zauważyłeś, bardzo rzadko jest tłumaczona w sposób zadowalający, że, że warto, że autentycznie warto, jeśli jesteś fanem gier, animacji, może nawet filmów. Mhm. Natomiast, no, na szczęście tym razem będzie ten środek, będzie ten punkt pośredni, ponieważ Persona 5 będzie miała to wybór ścieżki dźwiękowej. Będziesz mógł sobie wybrać, jak porządny nerd, że chcesz słuchać japońskich głosów i mieć do nich angielskie napisy. No i cudownie. I Będziesz wspaniałe. miał japońską intonację i ton głosu ale będziesz rozumiał, o czym mówił, bo będziesz miał napisane. No. Tylko, to, że nawiąże się to właśnie z tym opóźnieniem. Gra miała uh -huh. wyjść w walentynki, a wyjdzie w, na początku kwietnia. E, to niewielkie opóźnienie. Niewielkie. Natomiast no. ludzie są oburzeni i widzę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy już są tak przyzwyczajeni do dubbingu zachodniego, że oryginalne głosy nie są dla nich żadnym jakby zaletą, a to, że muszą czekać dwa miesiące jest dla nich bardzo nieprzyjemne. No wiesz, to jest akurat problem innego typu, no bo nie oszukujmy się, to, że produkt jest obiektywnie gorszej jakości nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy taki właśnie produkt chcieliby dostać. A ponieważ nasza kultura nie jest za bardzo zachęcająca, jeśli chodzi o cierpliwość, no to ludzie się wkurzają. Wiesz, w przypadku opóźnienia typu miesiąc czy dwa miesiące to to jest niewiele, ale nie zapominajmy, że takie przypadki się zdarzały wcześniej i często były ekstremalne. To jest kwestia na przykład Arc System Works i ich serii Blaze Blue, która była tłumaczona na wszystkie języki europejskie chyba i skutkiem tego opóźniona w premierach niekiedy i rok po anglojęzycznej premierze w Stanach na przykład. E, Arkzys nie potrzebuje wymówki, żeby opóźniać premierę gry o rok. Przykład Persona 4 Arena. No to jest Masy niestety też. premierę o rok w Europie, bo, bo tak. I to jeszcze niestety. No. ustanowimy precedens, robiąc to pierwszą grą w historii konsoli PlayStation 3 i chyba jedyną, której nie da się uruchomić pomiędzy wersjami, czyli jak masz konsolę europejską, to nie mogę już uruchomić wersji gry z Ameryki czy z Japonii. Siedzę teraz i podtrzymuję skronie dłońmi, bo przypomniałeś mi o całej tej farsie z region Lokiem na PS Trójce. Żyjemy w lepszych czasach. Zdecydowanie. Ale gorsze lubię o sobie czasem przypomnieć. Zdecydowanie. Na przykład teraz mam moją Witkę i mam hmm. do niej przypisane moje konto polskie, więc Wydaje mi się, że musiałbym wyczyścić konsolę, żeby móc zalogować się na inne konto. I więc też gier, które nie wyszły poza Japonią nie zagram. Takie ograniczenie jest zbrodnią i w 2016 powinno być karane. Zgadzam się. Wiesz co jeszcze zbrodnią? No. Gry na komórki. Ojej. Ale tak, tak po prostu zbrodnia, robienie gry na komórkę? Nie tak. za ostro, kolego? Nie tak, za ostro. Ponieważ są to gry słabe, a zarabiają bardzo dużo pieniędzy. I jest to niesprawiedliwe. Mhm. No jest mi bardzo przykro, że w swoich dwudziestych latach życia odkrywasz, że rzeczywistość jest niesprawiedliwa. Ale podziel się, powiedz, co tam Ci nie pasuje. Znaczy? Nie, to, to że gry na komórki są. Przyzwyczaj proste i niekoniecznie ciekawe. To nie jest, i mają wiele problemów, to chyba nie jest bardzo kontrowersyjna opinia. Natomiast, no, tak się składa, że Nintendo postanowiło zrewolucjonizować gry na komórki. Ojej. Robiąc Jak to grę o bieganiu przed siebie i wybieraniu, czy chcesz skoczyć, czy kucnąć. Czekaj, wybieraniu? Będzie można chyba albo wcisnąć, albo przytrzymać? Tak? Dobrze? Kojarzy sterowanie w tej grze? Wow. Czy może będzie można stuknąć albo górną, albo dolną część ekranu? Nie jestem pewien. Bo... Wow. Mówimy oczywiście o grze Mario Bieganie. O grze Mario i Sonic, tylko bez Sonika. O grze Sonic Hydraulik. Tylko taki Czyli... powolny i gruby. Nieśmieszny Czyli... i z wąsami. Czyli co, Nintendo odkryło rynek mobilny i wkracza na niego z pięcioletnim opóźnieniem? Dziesięcio. Poza tym nie odkryło, tylko umarł, pani Łata umarł, a tak się składa, że pani Łata były cytaty z niego, w których mówił, że jest on zamknięty na mobilny gaming, uważa go za, na, na komórkach. Uważa je za gorsze i, znaczy w sumie nie, nie użył tego słowa chyba, do no, nas mówił, że nie chce, nigdy nie wyjdzie gra Nintendo na telefony komórkowe. Aha. No i, no, z zagrobu nie ma za wiele do powiedzenia na ten temat. Ktoś inny przejął władzę i stwierdził, że no nie, jest to jednak zbyt, zbyt dochodowa gałąź rynku, żeby ją ignorować z powodu jakichś tam, nie wiem, wizerunku, czy misji, czy, czy czegokolwiek. Czy dlatego, że DS miał być konkurencją dla komórek, co jest perspektywy czasu być absurdalne. I też no może niekoniecznie. Niekoniecznie. No, no, niekoniecznie. To jest jednak inna platforma. Ona ma inne cele. Ale właśnie no, o to ale... chodzi, że nie konkurencją, czy, czy miał być konkurencją, a nie po prostu czymś obok, dodatkowym. A, a. Nie, no ja, ja zawsze nie... ja zawsze uważam, że to powinno być coś obok. No i właśnie, więc DS, jak wiadomo, Nintendo dalej atakuje rynki mobilne. Switcha będziemy mogli brać ze sobą i będą na niego te trochę jednak bardziej skomplikowane gry. No a na komórkach postanowili, że będą robić właśnie takie prostsze, znaczy prawdopodobnie, bo jest to pierwsza gra na komórki, będą robić takie prostsze gry jak mary i obieganie z uproszczonym sterowaniem, które będą tylko bazować na stylu graficznym i jakichś tam, powiedzmy, ogólnych ideach rozgrywki, a koniecznie na przenoszeniu jeden do jednego swoich znanych marek. No dobra, no to jakie będą mikrotransakcje w tej z pewnością darmowej gierce na komórki? Nie mam pojęcia. Jedyne co przeczytałem, to że, i wydaje mi się, że jest to jedyna informacja, jaką znamy, że za 10 dolarów odblokujemy w tej grze wszystko. Że możemy tą grę dosłownie kupić za 10 dolarów. Mhm. I wiadomo też, że będzie jakaś darmowa wersja. Podejrzewam, że standardowa jakiś trial. Nie wiem, czy będzie można to kupować na części, tam dokukując poszczególne plansze, czy będzie tylko i wyłącznie albo nic, albo po prostu będzie demo i 10-dolarowe odblokowanie zawartości. No, natomiast jest to, jak wiadomo, dość wysoka cena, jak na grę na komórki, więc chyba wszyscy się tego spodziewali, że Nintendo będzie chciało mię wszystko jednak pojechać na tym, jakie to jest bezprecedensowe, duże wydarzenie, że taka firma właśnie zaczyna pojawiła się jednak na tych komórkach, na których przez tyle lat zapowiadała, że nie będzie i wydają tu swoją największą, najbardziej znaną flagową markę i postanowili z tego skorzystać i zżądać za to dużo pieniędzy. No i w porządku mają pełne prawo, a że znaczy, Japońscy... ja jestem bardzo ciekaw, jak właśnie mhm. uda się ten eksperyment, no bo jak najbardziej jestem sobie w stanie wyobrazić, że ludzie stwierdzą, że, że no, no, no, Mario, to wiadomo, że nie, to nie jest taka tam jakaś jakiś Tetris, to jest Mario na no to można wydać dziesięć dolarów, bo to jest pełna duża gra, bo kocham hmm. Nintendo. Nie, no ja się spodziewam po prostu, że zarobią zadowalające sumy, bo taka gra z pewnością będzie kupiona hmm. przez wielu hmm. ludzi. No bo cóż, jak ktoś już kupuje gry na komórki w ogóle, to myślę, że jakiś tam Mario biegacz za 10 dolarów może mu się wydać kuszącą opcją. Szczególnie, że Nintendo na pewno zadba chociażby o tyle, żeby to wyglądało dobrze. A przecież o niewiele więcej chodzi w tego typu grach. Będzie wyglądać jak New Super Mario Bros. na DS DS'a pierwszego. No, no, dokładnie więc nie sądzę, żeby wymagane było więcej od nich. A że Japończycy niespecjalnie wiedzą, jak powinien wyglądać rynek komórkowy jak powinno się do niego podchodzić, to nic nowego, bo Square Enix udowadnia to regularnie. Ach ci Amerykanie i iPhony, i App Store i Apki. Nie chciałbyś Final Fantasy 3 za 40 dolarów? Może? może? Nie Nie chciałbyś? He? Akurat wydaje mi się, że z portami japońskich gier na komórki nie jest tak źle, że Phoenix Wrighty zostały całkiem nieźle sportowane do portu The World Dance With You. Na iPhone'a bardzo mocno się przyłożyli, zmieniając mocno rozgrywkę. Muszę o. zająć na wasem, więc jestem ciekaw. Nie no, ja się śmieję, bo wszystko, co wiem o rynku komórkowym i japońskich deweloperach na nim, to właśnie, że Square Enix wydał remake swoich gier po jakichś bajońskich cenach. No. No to teraz może zejdźmy na kontrowersyjny temat, bo Ojej. w hitboxach i framach nie boimy się kontrowersji, a opowiedz nam też, co się, co gracze odkryli w Watch Dogs 2. O no. Dobra, trzeba ugryźć ten temat. Znaczy nie można, chwile. jeśli nie chcesz, to nie musisz. Nie, po prostu cała sprawa jest, ach, tak bardzo przykra. No dobra. Mamy Watch Dogs 2, grę, która jest już dostępna. I w tych Watch Dogs 2, jak się okazuje, modele niegrywalnych postaci, tych słynnych NPC-ów, są bardzo szczegółowe. Do tego stopnia szczegółowe, że jeśli spotkamy jakąś osobę, która jest naga lub nie w pełni ubrana, to możemy podziwiać nagie ciało ludzkie ze wszystkimi szczegółami. I teraz tak. Jak się okazuje, jest to bardzo, użyję celowo, idealnego do kontekstu słowa problematyczne. Mm. Ponieważ e, gry wideo, jak wiadomo, e, są od tego, żeby oswajać dzieci z ideą wojny, przemocy, morderstw i ich celem powinno być uczenie, że przemoc jest fajna i dostarcza świetnej zabawy, a nie mącić młodym chłopcom w głowach i oswajać ich, albo nie daj Boże młode dziewczęta z konceptem czegoś takiego jak naturalność ciała ludzkiego, no to za dzielenie się screenshotami, które lub nagraniami za pomocą funkcji share które zawierały te nagie modele, użytkownicy PSN-a byli banowani. Co oczywiście jest tak naprawdę dosyć oddzielną kwestią, bo faktycznie przedstawianie nagości za pomocą funkcji share jest wyraźnie zabronione przez Sony. Więc nawet jeśli taki element jest w grze, to i tak nie wolno się nim dzielić, no bo on narusza przepisy. Chcę tylko powiedzieć, że warstwa ironii, za którą się w tej chwili poruszasz, jest na tyle zmienna, że mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją, co, co, co sugerujesz. Nie odbiorą tego źle. Jeśli odbiorą, to zachęcam do podjęcia ze mną rozmowy. Hitboxy gmail.com Dzięki kot, zawsze mogę na ciebie liczyć. Nieprawda, nigdy nie możesz. Poza bardzo rzadkimi sytuacjami. Trudno. Wrócę jednak do tematu, bo tak jak sam wspomniałeś, trzeba go tak trochę może jaśniej nakreślić. Otóż tak, jakie są fakty? Fakty są takie, że w Watchdogsach mamy ze wszystkimi szczegółami pokazane nagie ciała ludzkie i jest to nagość, którą można zupełnie przypadkowo napotkać w świecie gry. Można ją również wymusić, bo jak się okazuje prostytutki w świecie tej gry nie noszą bielizny. I teraz tak, UbiSoft... Nie możesz sobie na przykład przewrócić jakąś prostytutkę i zajrzeć jej pod, pod spódniczkę. Tak. Jeśli, teraz... tak. jeśli lubisz robić takie rzeczy. Tak, bo... I ponadto jeszcze to... powiem, hmm? gra ma specjalny przycisk do robienia sobie selfie, w których Aha. nasza postać wyciąga telefon, robi pozę, a my jako gracz możemy właśnie zrobić zdjęcie czegoś w grze co gracze większość wykorzystywała do pokazywania jakichś gliczy, dodając wrogu uśmiechniętą twarz bohatera robiącego głupią minę, jakby śmiejącego się, że Haha, patrzcie, jaka ta gra beznadziejna. A można śmiać się na przykład z genitaliów. Mhm. I teraz tak, jeśli użyje się funkcji share, żeby wrzucać, albo na przykład na Twitterku, to się też zdarzyło, żeby wrzucać obrazki z tej gry, to można dostać ostrzeżenie albo krótkotrwałe, to, to była mowa o dwóch czy trzech dniach ban na PlayStation Network. No co jest oczywiście absurdalne, kuriozalne i, i nie ma żadnego sensu, ale jest też zgodne z zasadami Sony, więc nie ma za bardzo o czym dyskutować, no bo to zasady musiałyby ulec zmianie regulaminy, żeby coś tutaj miało sens. Natomiast na tym się ta historia nie skończyła, bo jak nie trudno się domyślić, odpowiedź szerszej gawiedzi publiki na takie podejście do tematu była dosyć jednoznaczna. Spotkało się to z krytyką. Ubisoft był chwalony za to, że uwzględnił takie szczegóły w swoich modelach. Przypominam, że gra jest oceniana jako dla dorosłych, a jednocześnie nie zabrakło też Śmiechów. I, um, Dorosłych czy dojrzałych. Mm. No. I, do, I oświadczeń, że w takim razie przepraszamy Sony, już wracam do postowania zwłok i rozszarpanych ciał, bo to jest oczywiście w porządku i w żaden sposób nieregulowane. No bo gracze się z tym oswoili, no a genitalia, no. No, jaki tak. Grecze widzą Wszyscy musimy być przygotowani do ewentualnych wojen światowych i powinniśmy być oswojeni z myślą, że zabijanie jest fajne, a przemoc jest super. Natomiast przejdźmy dalej, bo Ubisoft się ustosunkował do tego. Poinformował, że modele prostytutek zostaną poprawione tak, żeby, żeby żaden damski model nie mógł być już zobaczony w pełnej, szczegółowej, nagiej okazałości. I co? To jest ten moment, kiedy obaj jesteśmy cicho, bo, bo nie wiem, w tle muszą zaćwierkać ptaszki i oznajmić, że, że to już był koniec dowcipu. Czekaj, co, co? Kiedy to się zaczęło i musisz wytłumaczyć. Czy to jest tak z tym Tumenikuks, że po prostu ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz i w końcu ktoś się zacznie śmiać? Nie, nie, nie sądzę. Nie sądzę. To jest. Co? Wyjaśniam, wyjaśniam. Wyjaśniam, że Ubisoft. Ubisoft owszem powiedział, że nie podoba im się to, nie podoba im się ta reakcja i. Znaczy, reakcja mając na myśli ogólnie całą sytuację, że się sony w to wplątało, że ludzie zaczęli komentować. Że to taka im się kontrowersja nie się wokół tego zrobiła. Tak, i ta kontrowersja się im nie podoba, wobec czego spaczują te modele tak, żeby nie było w nich nagości, żeby nie było nagości w grze. Nagości podkreślam damskiej, bo nagość męska pozostaje. Przy czym mm. przypomnę jeszcze, że żeby doświadczyć w grze Watch Dogs nagości męskiej, trzeba się pokręcić po ulicach o poranku albo wieczorem i spotkać Żula, który... Um, załatwia potrzeby fizjologiczne gdzieś pod murkiem. Jak w prawdziwym świecie. No, zupełnie. Także to jest na, na razie tyle, jeśli chodzi o Watch Dogs 2. To, to jest nasz profesjonalny dziennikarski coverage um, i tyle mamy w sumie do powiedzenia. Cieszę się, że oddałem ten temat Tobie. <grym> mhm. Uf, Jaki temat 17. zostawiłeś na siebie? Się... Ewo. Evo. Był Evo, tak jak tak jak Evolution, taki taki turniej. Nie no to jest skrót to Evolution, Evolution, Evolution. Tak. tak. się nazywa ta seria turniejów organizowanych w Las Vegas przez braci Kanonów i pana Czarodzic Księżnika. Pana Joe'a Quellara, znanego jako Mister Wizard. E, Największego tak, pana mac, e, żeberek. mac Żeberek na świecie. Owszem, legendarnego już. No tak, pojawił się trailer. Ten trailer, tak jak to trailery mają w zwyczaju, nie mówi nam nic. Potwierdzono miejsce turnieju. Tak, potwierdzono jednak miejsce turnieju i że przez całe trzy dni będzie on w bardzo dużym, z tego co wiem, esportowym stadionie. Znaczy, no, nie esportowym z definicji, ale wykorzystywanym do esportowych wydarzeń stadionie e i w ogóle czekam aż kod przestania. Esportowy stadion. Esporty są na salonach, pogódź się z tym. Czy na e-sportowych stadionach są specjalnie, czy jest ustandaryzowane, w których miejscach stawia się komputery? Czy wysokość krzesełek i, i klawiatury są ustandaryzowane przez komisję do spraw esportu? Oczywiście, że nie to tylko w Korei. Nawet tam nie. Myślę, że tam tak. Dobrze wiem, że nie. Tak, byłeś tam, byłeś esportem w Korei i wiesz? Wiem, bo oglądałem film, na którym gracze mieli różne klawiatury. Hmm? No dobra, wygrałeś to. Był trailer Evo i, i będzie fajnie, ale nadal nic nie wiadomo odnośnie tego, jakie gry... A, no wiadomo, kiedy będzie. Zresztą pokazali w trailerze kilka gier. Pokazali Street Fighter 5 Smash'a, Guilty Gira przez jakąś sekundę. Tak, i nagranie było przyspieszone dwukrotnie. Takę na no, pewniaki są. Myślę, że nie pokazaliby w trailerze gry, której nie byłoby na turnieju, ale mogę się mylić. Na pewno ktoś to sprawdził, a nas to średnio interesuje. No, czy nie, bo EVO generalnie listę gier na turnieju ogłasza trochę później, bo z tego zazwyczaj duży event. I... Mhm. I... Jest zazwyczaj odczytywane na jakimś streamie. Ale streamie reklamowanym i zapowiadanym z wyprzedzeniem. Owszem, owszem. I no. przykuwa wzrok ludzi do jakiegoś tam talk show esportowego. Ej, czemu się tak śmiejesz? Tak jakby e-sporty nie były poważne. Dobra, nie, nie, teraz się śmieję z innego. Pięć sekund temu śmiałem się jeszcze ze sportów, ale ten śmiech przed chwilą, był z tego, że przeczytałem, że do PS4 Pro przyszedł nowy firmware, patch, mhm. który sprawiał, że konsola nie działała z niektórymi telewizorami. Czy były to telewizory 4K i HDR? Aha. Takie, na których, do których teoretycznie PS4 Pro zostało stworzone. Takie, na których najlepiej można zobaczyć moc profesjonalna esportowego sportowego PS4. Oj tam, oj tam. Pamiętaj, że PS4 dopiero co zostało wprowadzone na rynek. No oczywiście, że będą jakieś tam do wyprostowania zagadnienia. Z tego co czytałem był na to jakiś w miarę prosty fix, że po prostu nagle konsola skrywała inny telewizor niż powinna i wysyłała jakiś dziwny sygnał, ale jeśli tam zresytowało sygnał to można było potem znowu wybrać właściwy tak Aha. czytałem, że ogólnie nie był to wielki problem. No natomiast pobierasz sobie i e, czarny ekran. Ten twój telewizor za 20 tysięcy złotych nie wykrywa twojej konsoli za tysiące złotych. Śmieszne. No, no dobra, on no przynajmniej ci jej nie brikuje, co? Przynajmniej nie jest tak, że musisz odesłać konsolę do Sony, żeby ci ją naprawili. Małe kroki, ale są postępy. No, to może chcesz, może jeszcze ty chcesz się posiadać z Pro, już jesteśmy w temacie. A nie, po prostu ostatnio się dowiedziałem, że niektóre tytuły na PS4 Pro będą działać gorzej niż, a przynajmniej teraz działają gorzej niż na podstawowej wersji PS4. I to oczywiście wcale nie oznacza, że jak sobie włączycie jakieś hdr -y i 4K, to wtedy tam będzie coś nie tak. Tylko odpalając w tym samym trybie 1080p pewne tytuły będą troszeczkę bardziej gubiły klatki na pro niż, jest, niż ma to miejsce na podstawce. Uff, wynika to z bardzo fajnej polityki Sony, które postanowiło, że ej, no mamy te dwa różne sprzęty i jakby na tym trochę lepszym sprzęcie ludzie graliby w gry, to te gry mogłyby działać lepiej. I wtedy ci, którzy mają ten gorszy sprzęt, czuliby się gorzej. Mhm. Więc zróbmy taką politykę, że w tym trybie standardowym te gry mają działać identycznie że tylko gry, które oficjalnie mają swój tryb Pro mogą działać inaczej, a ten tryb standardowy ma działać identycznie na PS4 i na PS4 Pro. to to sprzęt komputerowy tak nie działa. Jest to najgłupsza decyzja biznesowa, jaką słyszałem w branży od co najmniej premiery nowej generacji. Nie, no ja tam się zgadzam z tym założeniem, że nie chcemy, żeby ludzie, którzy mają stare PS4 czuli się gorzej. No bo to by, gdyby praktycznie ustanowili taki precedens, że no jak chcesz mieć więcej FPS-ów, to kup nowszą konsolę i dla nas to jest ok, to wtedy ludzie by, wiesz, mogliby stwierdzić, że no ale to mi się nie podoba, bo ja tutaj chciałem, kupiłem konsolę i myślę, że ona mi na 6 lat starcza, tutaj muszę kupować nową Łe, to ja sobie, że PC tak kupię i będę sobie wymieniał kartę graficzną co trzy lata. o I na to Sony mówi, że nie, nie, nie zostawiaj nas, nasz statek tonie, my potrzebujemy każdego klienta. Tak, tak, tak mówią. No więc mhm. rozumiem, że w związku z tym chcieli pokazać, że nie, słuchajcie, to, że robimy ten pół nowej generacji, to jest kompletnie niezależne od was. To jest dla ludzi, którzy mają nowe drogie telewizory, to jest dla ludzi, którzy są gotowi zaczekać na te nowsze tytuły, w których twórcy nowych gier nauczą się wykorzystywać MOC Pro i nauczył się wykorzystywać te kilka klatek więcej i tam wyższej jakości tekstury czy coś. To jest dla nich. A Wy dalej będziecie mieć to samo. Dla Was ta nowa generacja mogłaby w ogóle nie istnieć. To nie będzie tak, że gry na PS4 będą działać na przykład poniżej 30 klatek, bo, bo twórcy będą myśleć tylko o pro. Nie, tak nie będzie. No i w związku z tym ja to rozumiem, bo mówię, no jest w tym klarowna, jasna myśl marketingowa. Oni chcą bardzo konkretną jakby ideę przedstawić i, i no tak, no być jej przedstawicielami. No spoko, to ja się posłużę trochę inną analogią. Pomyśl, że masz chłopa, który orze pole pługiem zaprzęgniętym w dwa woły. A obok na polu jest chłop, który kupił sobie ciągnik. No i teraz, jak ten chłop z ciągnikiem przyjedzie na pole chłopa z wołami i pługiem, to wydaje mi się, że takim ciągnikiem również i pole biedniejszego chłopa zaora szybciej. I teraz jakbyś usiadł sobie przy takim chłopie, który ma ciągnik i mu powiedział, ale słuchaj, wiesz co, możesz używać tego ciągnika, ale weź zaprzęgnij woły, żeby ciągnęły ten ciągnik i pług za nim, okay? żeby ten biedniejszy chłop się nie czuł gorszy, bo ty masz lepszy sprzęt. Rozumiem do czego zmierzasz, ale nie, nie porównujmy żywych stworzeń do maszyn i nie porównujmy narzędzi pracy do dóbr luksusowych służących do rozrywki, ok? Dobra, to pokrótce mówiąc, e, fajnie, że Sony zależy na tym, żeby nie było tych kuriozalnych sytuacji, gdzie gra powstaje na PS4 Pro, bo to byłaby faktycznie sytuacja szkodliwa dla wszystkich. Natomiast fakt, że kupując PS4 Pro, które kosztuje no, faktycznie nie za dużo, nie jest to jakiś ogromny skok, po prostu płacisz za PS4 Pro tyle, ile płaciło się za PS4 tuż po premierze. No, a tam 100 Więc... zł więcej może chyba. Nie, serio. Jak wejdziesz na jakieś strony, mm -hmm. które sprzedają internetowo, to możesz liczyć na te same ceny. To jest kwestia 1700 zł. złotych. No, okej. Okay. No, bo sprawdzałem, nie powiem. Natomiast e, fakt, że płacisz te pieniądze, fakt, że masz PS4 Pro i ono ma rzekomo pozwalać na więcej, a jest celowo stłumione, żeby nie pozwalało na za dużo, jest tak naprawdę kuriozalny wobec ludzi, którzy te pieniądze wydali na sprzęt. No bo nie zapominajmy o tym, że wydajność na konsolach nie jest doskonała. Wydajność na konsolach nigdy nie była doskonała, ale bardzo często była zadowalająca. Natomiast są przykłady niezadowalającego poziomu. Mamy takiego chociażby bladborna, który jest świetną grą, ale ma problemy. I to jest bezdyskusyjne. Więc, owszem, Możemy liczyć na to, że deweloper stwierdzi, że mm, no to może dajmy patcha, to będzie fajnie, ale są takie gry, które wyszły 2-3 lata temu, ciężko liczyć na to, że ktoś do nich wróci. A gdybym mógł sobie pograć w takiego bladborna, który miałby o połowę ucięte czasy doczytywania na przykład, albo właśnie nie miałby spadków FPS-ów, to bardzo bym mnie przekonało do zakupu takiej PS4 Pro. No niestety nie mogę tego dostać, bo posiadaczom podstawowej PS4 byłoby przykro. No sorry, to znaczy, jest nie, słaba to, argumentacja no dla nie. drugiej strony. No nie, to tworzyłoby precedens, że to jest okej, okay, żeby gra sobie lepiej działała na tym Pro i żeby ludzie myśleli, że no spokoj w tym konkretnym przypadku jeśli zależy Ci na to, żeby ta konkretna gra działała Ci lepiej, o te naprawdę kilkanaście FPS-ów to kup to Pro, bo jesteś bogatym... Europejczykiem czy Amerykaninem i stać, żeby kupić sobie konsolę dla jednej gry, albo... Ale potem takich przodków będzie się mnożyć, mnożyć, mnożyć, coraz więcej osób będzie stwierdzać, że no w sumie w tylu grach są przypadki, że gra trochę lepiej działa i pewnie będzie ich jeszcze więcej, że już kupię to pro, żeby nie, nie martwić się, że nagle mi spadną FPS-y. I nagle twórcy stwierdzają, że no i tak połowa, 90% playerbase'u przeniosło się na pro, to o tych 10% na... Zwykłym PS4 nie ma co myśleć. No i Sony ma wtedy bardzo nieprzyjemną sytuację PR-ową, być może. Może wcale nie. Może ludzie by stwierdzili, że no wiadomo, że przyjęliby z lekkością to, że trzeba się przenosić co 3 lata na nowy sprzęt. Ale ewidentnie Sony bało się tej potencjalnej PR-owej śmierci i bardzo nie chciało się z nią spotkać i bało się jej bardziej niż tego, że gry będą działać gorzej na lepszej konsoli. Tak, tylko mówisz, mówisz tak, jakby PS4 było otwartą platformą. Nie jest. Żeby wydać grę na PS4, to ona musi spełnić bardzo konkretne, szczegółowe wymagania Sony. I te wymagania obejmują również w pewnym zakresie jakość gry. Więc co powstrzymuje Sony od stwierdzenia, że Będziecie mieli PS4 Pro, które ze wszechmiar jest lepszą konsolą, ale dostosowaną do formatu PS4. Natomiast od wydawców, od producentów, wymagamy, żeby gra wydawana na PS4 była po pierwsze kompatybilna z każdą wersją konsoli i po drugie osiągała nie niższy poziom wydajności niż i tu określamy jakie jest minimum. Nie, no minimum nie da się określić. Bo Dlaczego? to jest kwestia subiektywna. No z tego powodu, no nie wiem, czy to nie jest moja opinia absolutu, tylko to jest dowiedzione przez to, że nie zrobili tego. No ale nie rozumiem tego w tym momencie. Przecież wystarczy zastrzec, że gra na PS4 nie może mieć momentów, w których framerate spada poniżej 25. No Koniec. Właśnie, Krąc. ale nie zrobili tego. Więc no. skoro, czemu nagle teraz mieliby? Dla mnie jest to kompletnie niespodziewalne rozwiązanie. No ale dzięki temu mogliby wprowadzić faktycznie zunifikowaną platformę, bo miałbyś czarno na białym powiedziane, że nie może być sytuacji, w której jakaś gra jest niegrywalna albo ma momenty niegrywalne na podstawowej wersji PS4, a tylko na PS4 Pro jest super ciasteczka i słodko-słodko-landia. No bo... Sony chce mieć jak najładniej wyglądające gry, a nie jak najlepiej działające. I testowanie no. każdej gry, czy w każdym momencie jest wystarczająca ilość klatek byłoby... Znaczy, na no, wiadomo, do zrobienia, ale podejrzewam, że jest czymś, czego nie chcę sobie robić. Między innymi no. dlatego, że no, jak wiemy... czy znaczy nie wiemy, no zakładamy, więc pod uwagę, ile wychodzi tych gier z niższym framerate'em nie ma takiego wymagań. No nie. Natomiast, no wiesz, ja po prostu podaję dużo łatwiejsze rozwiązanie dla wszystkich, które zaowocowałoby tym, że masz platformę podstawową, czyli PS4, na której można zagrać we wszystko, jest tańsza i łatwiej dostępna, oraz platformę PS4 Pro, która oferuje wyraźne zyski, ale ma też wyższą cenę i w ogóle, żeby korzystać z jej pełnego potencjału, trzeba też sobie dokupić te super telewizory. No, tylko że zwracamy do tego tematu, że sprzęt komputerowy tak nie działa. I tak samo jak bardzo ciężko jest zaprojektować grę z myślą, że ona nigdy nie spadnie, że może spaść sobie do tych 25, ale nie niżej, tak samo najwyraźniej co one myślało, że o, wystarczy, że tutaj tak ustawimy ten tryb pro, żeby on nie miał wyższej tam frame rate'u i czasów do ładowania żeby ludziom na PS4 nie było przykro. I nagle okazało się, że dostrojanie tego jest na tyle ciężkie, że można bardzo łatwo pójść w drugą stronę i sprawić, że te gry będą trafiać odrobinę gorzej. No właśnie. I teraz zamiast zwalić odpowiedzialność za jakość produktu na osoby, które tworzą ten produkt, czyli wracamy do mojego rozwiązania, zamiast kazać deweloperom robić dobrze, to Sony stwierdziło, że zastosuje łatwiejsze rozwiązanie, którego skutkiem jest teraz smród i wystawienie PS Pro na pośmiewisko. Nie zapominajmy też, że oprócz tego, że, jest, że są problemy z jakością, może z wydajnością gier, nieduże, ale zauważalne, no to jeszcze mamy przed chwilą poruszane problemy z łącznością, firmwarem, które owszem są bardzo łatwe do naprawienia i pewnie w momencie, kiedy to nagrywamy, już poszła łatka, która to naprawia, ale dokłada to do ogólnego motywu PS4 Pro jako platformy, której na razie nie warto jeszcze kupować. No, one zrobiły sobie konsolę, no sprzeda się albo nie. Ja no. od początku byłem bardzo przeciwny kupowaniu jej nadal nie spieszy mi się. Więc średnio no, nie chcę, więc generalnie nawet nie chcę mi się myśleć nad tym, czy twoje rozwiązanie faktycznie byłoby lepsze od tego, co panowie, czy byłoby realistyczne, jakie, czy tam. No bo generalnie jak o tym powiedziałeś, no to pierwsza moja myśl była taka, że skoro jest takie oczywiste, to czemu oni tego nie zrobili. Więc zacząłem się właśnie zastanawiać, jakie mogą być te potencjalne problemy. No i powiedziałem, co mi tam przyszło do głowy. Widzę, że Cię nie przekonała moja argumentacja. Ani trochę. Ale chyba nie chce mi się dalej w to zachodzić, tylko stwierdzam, że E na pewno jest jakiś dobry powód. No, to na pewno lobby jakościowców wylobowało, a niestety wydajnościowcy nie uda, nie, nie, sprostali zadaniu. No. Byłem tam. No, no ty, ty to wiem, ty, ty jesteś kretem jakościowców. To co? Mamy jakieś maile? Nie, ja żadnych nie widziałem. To bardzo przykro, proszę to naprawić. Hitboxy i framey na gmail.com Hitboxy i frame na gmail.com Hitboxy to jest to takie, że jak są gry komputerowe i po postaci robią coś to to coś zazwyczaj jest wyrażone przez taką niewidzialne pudełko, które komputer widzi, ale my nie. I potem można sobie tak... Może być tak, że na przykład to pudełko jest wyższe niż by się wy... większe niż by się wydawało i wtedy jest dobry hitbox, a może być mniejsze i wtedy jest słaby. A frame a to... Narzędzie, którym opisuje się animacje i ich rozłożenie, i rozłożenie ich kolejnych faz w czasie. Jest to taka powszechnie wśród graczy używana najmniejsza jednostka czasu w grze. Mhm. Cieszy Dziękuję Ci, że mogłem pomóc. Daję okejkę. Okay Lubię pomagać.